Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 28 kwietnia, jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. W białoruskim więzieniu spędził 5 lat. Andrzej Poczobut odzyskał wolność. Kierowca podejrzany o śmiertelne potrącenie posła wyszedł z aresztu za kaucją. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Kijowie rezygnuje ze stanowiska. Andrzej Poczobut przechodzi badania w Warszawie. Odzyskał wolność po pięciu latach spędzonych w białoruskim więzieniu. Witaj w polskim domu, przyjacielu, napisał premier Donald Tusk zaraz po uwolnieniu polsko-białoruskiego dziennikarza. Szef rządu był jedną z osób, która witała Andrzeja Poczobuta na granicy Polski i Białorusi. Moment był bardzo wzruszający, było tam paru naprawdę twardych facetów i wszyscy mieli łzy w oczach. Ja byłem bardzo poruszony, już o tym informowałem. Tymi pierwszymi słowami Andrzeja Poczobuta, kiedy go uściskałem, to on pytał wprost i właściwie to było coś niesamowitego. Kiedy mówi, ale powiedz, będę mógł wrócić, jak będę chciał. No i rzeczywiście ja mówię, od dzisiaj jesteś w pełni wolnym człowiekiem, ty będziesz decydował o tym, o swojej przyszłości. To dzień, w którym wszyscy polscy patrioci powinni się cieszyć z sukcesu.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 Specjalny wysłannik Stanów Zjednoczonych na Białoruś, John Cole, podkreślił wysiłek, jakiego wymagało uwolnienie Andrzeja Poczebuta. Ja i mój zespół pracowaliśmy przez ponad rok nad uwolnieniem więźniów z Białorusi. Dotąd uwolniliśmy ich 500. Za każdym razem nasze prace prowadziły do uwalniania Waszych ludzi, zwłaszcza tych trzech, których uwolnienie ogłaszamy dziś.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 Czytamy pierwsze wypowiedzi Andrzeja Poczubuta, że też siedział w Szyzo, czyli jest w izolacji w izolacji, takie bardzo ciężko na deskach, gdzie jest bardzo zimno, nie dają ubrania, nic tak człowiek tam ledwie żyje, prawda? Polski działacz został zatrzymany przez białoruski reżim 25 marca 2021 roku i od tamtej pory przebywał za kratami. 8 lutego 2023 Andrzeja Poczobuta skazano na 8 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze za wzniecanie nienawiści oraz wezwania do działań przeciwko bezpieczeństwu państwa. Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, opuścił tymczasowy areszt. Mężczyzna wpłacił poręczenie majątkowe w wysokości 40 tysięcy złotych i wyszedł na wolność. Śledcze wczoraj złożyli zażalenie na warunkowe aresztowanie 57-latka. Prokuratura nadal oczekuje na wyznaczenie terminu posiedzenia sądu odwoławczego. Jeśli sąd ten uwzględni zażalenie wniesione. 7-latek został objęty policyjnym dozorem, ma też zakaz opuszczania kraju. A jutro w Sosnowcu pogrzeb tragicznie zmarłego posła. Uroczystości będą miały charakter państwowy. Wezmą w nich udział m.in. prezydent i pierwsza dama. Amerykańska ambasador w Kijowie Julie Davis rezygnuje ze stanowiska. Powodem? Różnica zdań z prezydentem Donaldem Trumpem i rozczarowanie brakiem poparcia z jego strony dla Ukrainy podał Financial Times. Brytyjski dziennik zwraca uwagę, że Davis odchodzi z tych samych przyczyn, co jej poprzedniczka, ambasador USA Bridget Brink. Brytyjski monarcha w amerykańskim kongresie podczas wystąpienia król Karol III apelował o solidarność zachodu i przywrócenie jedności transatlantyckiej. Przypominając Amerykanom pomoc udzieloną przez sojuszników po zamachach z 11 września apelował o podobne wsparcie Ukrainy. In the immediate aftermath of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 I jeszcze zaproszenie do bezuników rozmowy politycznej w Trójce. Jutro o 8.13. Gościem Renate Grochal będzie wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Adam Malecki. Cóż to był za mecz piłkarski Lidze mistrzów? W pierwszym półfinale tych elitarnych rozgrywek w Paryżu Paris Saint-Germain pokonało 5 do 4 Bayern Monachium. Już w pierwszej połowie padło 5 bramek, w drugiej kibice oglądali kolejne 4. Poprzeczka wysoko zawieszona dla bohaterów jutrzejszego spotkania, w którym też nie powinno zabraknąć emocji. W Madrycie Atletico zagra z Arsenalem. Marewanse zostaną rozegrane w przyszłym tygodniu. W tenisie stołowym w Londynie trwają drużynowe Mistrzostwa Świata. Polki w pierwszym meczu fazy grupowej przegrały 0-3 z Koreą Północną. Wszystkie mecze były na styku, przyznaje liderka biało-czerwonych Natalia Bajor. Mecz był naprawdę bardzo wyrównany. W pierwszym meczu ja przegrała z leworęczną koranką, która naprawdę gra bardzo niewygodnie. W drugim meczu ja prowadziłam 2-0, w ostatnim secie 5-1. Uważam, że miałam swoje szanse, których nie wykorzystałam. I w trzecim meczu Kasia również przegrała. No ale koranki były dzisiaj od nas lepsze. Może jutro będzie lepiej Polki w kolejnym meczu zmierzą się z Hiszpankami. A w siatkówce z Turcji do naszej Plus Ligi i to na zasadzie transferu medycznego przenosi się Aleksander Szliwka. Dopiero co zdobył z Halkbankiem Ankara brązowy medal w lidze, a teraz zasili szeregi też walczącego o trzecie miejsce projektu Warszawa i zastąpi kontuzjowanego Bartosza Bednoża. A w skokach narciarskich poznaliśmy kadry na przyszły sezon. W reprezentacji prowadzonej przez Macieja Maciusiaka przygotowywać się będą Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek, Maciej. Kot, Klemensk, Joniak, Piotr Żyła i Dawid Kubacki. Brakuje Aleksandra Zniszczoła. W kadrę kobiet poprowadzi duet Marcin Bachleda i Stefan Hula, a skakać będą Anna Twardosz, Pola Bełtowska i Kamila Karpiel. Najbliższe zawody to te 1 sierpnia w ramach cyklu Letniego Grand Prix. I jeszcze koszykówka. grali w zaległym spotkaniu 25. kolejki Ekstraklasy. Twarde pierniki Toruń pokonały Śląsk-Wrocław 113 do 106. Liderem w tabeli jest King Szczecin przed Legią Warszawa i Treflem Sopot. Do dwunastu we Wrocławiu i czternastu w Szczecinie. Autopromocja. Czy bardziej ufamy lekarzom, czy wiedzy zdobytej w internecie? Ponad połowa Polek i Polaków, albo tylko połowa z nas, jest przekonana, że potrafi odróżnić fakty od opinii w kwestiach zdrowotnych. A czy Państwo to potrafią? Porozmawiajmy. Zapraszam jutro po 11.00. Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek. Anna Kowalczyk. Autopromocja. Trójka. Program 3 Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 23. H -C -H. H -C -H. H -C -H. Dobry wieczór. Bartek Haciński I Jacek Havryluk. I Elvis Presley również. Raz jeszcze witamy w HCH. To jest druga godzina tej audycji. I właśnie znowu Presley, tylko że tym razem... No chciałem powiedzieć ten, ten prawdziwy, ale... Tamten też jest prawdziwy, tylko że team. Nie do końca, nie do końca, nie do końca. Bo z Elvisa Presleya tutaj nie zostało... Właśnie jest dużo, natomiast nie jest to dokładnie to co by prawdopodobnie Elvis i jego producenci chcieli usłyszeć, bo zaczęliśmy i tutaj jest znowu nawiązanie do pierwszej godziny, od właściwie nielegalnej wersji, bo ja nie wiem, czy ta płyta, w jakim ta płyta ma status. płyty Plunderphonics musiał zostać zniszczony komisyjnie. Jest to jedna z wielkich afer muzycznych lat 80 -tych. No może nie takich wielkich, bo ten nakład nie był jakiś gigantyczny. Pod naciskiem prawników firmy Sony i prawników Michaela Jacksona zniszczono płytę Plunderphonics, która zawierała nie do końca legalne, Na pewno remiksy, utwory nowe, szyte z sampli, z nagrań bardzo znanych artystów. Elvisa Presleya, Beatlesów, Michaela Jacksona i tak dalej, i tak dalej. Tak jest. Czyli jeśli mają na przykład państwo także pierwsze solowe płyty Kazika, to one nigdy już nie zostaną wznawione na przykład. To jest trochę inny przypadek, tak, ale jednak podobny. Ale tak, podobny. Tak. Też były też niewyklirowane sample John Oswald, bo tutaj o nim mówimy w wypadku nagrania Don't, od którego rozpoczęliśmy, on zmienił, wymyślił na, na, na bazie samplingu własną praktykę kompozytorską, bo to jest kompozytor muzyki współczesnej. Jesteśmy w połowie lat y 80. Od tego momentu rozpoczynamy naszą opowieść, chociaż od razu musimy Państwu powiedzieć, że w dalszej części za chwilę pojawią się kompozycje, które zostały wydane na płytach w ostatnich dniach. Czyli wracamy do historii. Rok 85, kiedy pojawia się ten termin, kiedy John Oswald stara się może nie tyle zdefiniować, co pokazać, że tak naprawdę wszystkie chwyty są dozwolone, że mamy akt, powiedziałbym, zapożyczania, właściwie brania tego, co w muzyce. Stało się, czyli przeszłości i przekształcania tej przeszłości w coś zupełnie innego. Pojawia się termin plądrofonia, który oczywiście można łączyć z samplowaniem, z maszapami, ze wszystkimi innymi technikami podobnymi, które później były wykorzystywane. W każdym razie na pewno bardzo ważnym punktem odniesienia, jeśli nie największą inspiracją, była twórczość Borosa i jego technika katapu, czyli po prostu także zapożyczania różnych drobnych fragmentów, tyle że w warstwie literackiej. No tak, i jak mówił John Oswald, cały ten pomysł na plondrofonie to nie był pomysł, który powstał wbrew komuś, tylko z miłości do muzyki. Tak jest, no bo, bo kochał całą muzykę i chciał ją mieć ze sobą. Chciał ją całą zmontować na takim, w takim małym kawałku na przykład. Całych Beatlesów w kilku minutach i całego Michaela Jacksona w minutach pięciu czy sześciu. Oderwimy się w takim razie od przeszłości, bo trochę państwu ten kontekst zarysowaliśmy już. I przenieśmy do roku 2026, a precyzyjniej rzecz ujmując do Stanów Zjednoczonych, bo John Oswald to jest Kanadyjczyk, a w Stanach Zjednoczonych działa formacja, która się nazywa Death Dynamic Shroud. WMV. skomplikowane jak, powiedziałbym, skomplikowane, prawie tak jak dyskografia tego zespołu, która jest gigantyczna, stale rośnie, a co najciekawsze zawiera, no, całkiem sporo interesujących pozycji, tylko nie są to pozycje bardzo szeroko dystrybuowane zazwyczaj, no bo też trio, a czasami duet, bo oni w różnych konstelacjach nagrywają Death, Dynamic, Shroud. Korzysta z dobrodziejstw plondrofonii. No właśnie, i teraz y, za chwilę pojawi się jedna z kompozycji wybrana z tej y, nowej płyty. Myślę, że samą przyjemnością jest y, odgadywanie i rozpoznawanie tych fragmentów, tych utworów, które złożyły się na całość. No, a słuchając całej płyty, to mamy galerię bardzo różnych tematów, tak jak to było u Johna Swolda, my powiedzieliśmy o wielkiej klasyce. W, rozrywkowej, rokowej, ale przecież Oswald także czerpał garściami z muzyki poważnej, chociażby ze Strabińskiego, z tematów innych kompozytorów. Wszystko to mieszając ze sobą. No i ten duch Oswalda tutaj jest jak najbardziej widoczny. Płyta rozi tytuł Swan Lake National Accounts. To jest nasty album. Na pewno nie, nie jestem w stanie zliczyć Dokładnie, bo to kilka płyt rocznie wydają Amerykanie z Death's Dynamic Shroud. No, ale to są w większości właśnie takie płyty, które ukazują się gdzieś mimochodem. Dźwiękowe kolarze plondrofoniczne i tak jak ten mm, utwór za moment, 14-minutowy, on się nazywa Act to 99, czyli taki akt za 2,99 dolarów. W podtytule Global Addiction, czyli y, globalne Nauk. Neue wind zeigt die Dinge, wie sie sind. Schatten sind uns nicht als Schatten sehen. nicht in die Wahrheit ist genug. uns nicht weiterhin als blick. If I hadn't known, we would take the country Death, Dynamic, Pushout, WMV. Długa nazwa, ale nazwa adekwatna tego zespołu, do tego, na co się porywają... Akt drugi z płyty Swan Lake National Accounts. Wiadomo sk skąd ten Swan Lake na pewno w tytule płyty, prawda? No tak, właściwie wszystko tutaj jest wywiedzione od Johna Oswalda, który robił takie rzeczy od lat 80 i znowuż mamy przekrój muzyczny bardzo różny, wszystko połączone ze sobą. W, albo w wersjach, powiedziałbym, jeden do jednego, albo w wersjach zmutowanych, zmiksowanych, przetworzonych, na innych obrotach, tak żeby można było sobie domyślać się o kogo chodzi. Bo to jest ten Swan Lake no, bezpośrednio odnosi się tutaj do jeziora Łabędziego, jak sądzę. Prawda? Bo cytaty z Czajkowskiego były. Tak, ale było też mnóstwo innych cytatów. Zresztą na płycie, w, na całej płycie też tych cytatów klasycznych jest znacznie więcej. E, to, to może tak. E, oczywiście nie uda się, nie, nie wiem, czy państwu się udało zanotować więcej niż 10 tytułów na przykład, bo to jest, to jest taka to jest taka płyta, przy której sobie można wystawiać oceny, kto więcej odgadnie nagrań, które się tutaj pojawiają. Oczywiście bardzo dużo nagrań mniej znanych, bardzo dużo nagrań zaskakujących i zaskakujących skojarzeń. Na pewno było, była Madonna, Like a Prayer, no to, to najłatwiejsze chyba do rozpoznania tam z tego wszystkiego. Na pewno była, był fragment Madonny, ale z filmu Ewita. Na Prawie na pewno było Massive Attack i wydaje mi się, że słyszałem Radiohead przez moment. Yy, tak w tle trochę przemknęło. Yy, na pewno, ja to już mówię z pełną odpowiedzialnością, Angine yy, de Poitrine, bo to mamy na świeżo. I zespół Angine de Poitrine też się znalazł, uwaga, w tym miksie, co potwierdza świeżość tego, tej pracy. Jeszcze zostało to zrobione zupełnie niedawno, że nie odwołujemy się do historii. No i pewnie taką listę można byłoby dalej sobie tutaj snuć, ale z drugiej strony myślę, że też takie słuchanie nawet bez rozpoznawania tych utworów to zawsze daje sporą frajdę, bo część tematów znamy, część nie, część gdzieś tam jest przetwarzanych. Tu się potwierdza to, co John Oswald mówił o tym, że takie rzeczy powstają z miłości do muzyki. No bo tu już się trochę kierujemy w stronę tego, co zrobił John Oswald na płycie, która się ukazała na Record Store Day. Za chwilę będzie dostępna też w wersjach cyfrowych. Na razie wyszła tylko na płycie. I to jest album Diamond Seas formacji Sonic Youth, gdzie John Oswald po raz kolejny podszedł to trochę do tak koncepcyjnie, tak jak, do tego, jak jak do tego Grateful Dead kiedyś. Na albumie Greyfolded, kiedy zmiksował, no nie wiem ile, ale tam było chyba kilkaset wersji utworu Dark Star, najsłynniejszego utworu grupy Grateful Dead. W ciągu 100 minut ta płyta się cieszyła wielkim zainteresowaniem wówczas, i chyba największym, jeśli chodzi o płyty, Johna Oswalda, i on twierdził, że bardzo dużym, jeśli chodzi o repertuar Grateful Dead chociaż niektórzy fani to odtrącili. No i teraz mamy po trochę podobną sytuację. Tak, ponieważ w początek tej historii to jest rok 1995, kiedy na płycie Washing Machine pojawia się utwór Diamond Sea zespołu Sonic Youth. I teraz co robi Oswald? Oswald bierze 32 wersje koncertowe. Dodajmy, że to był utwór, który pojawiał się w takim żelaznym repertuarze z Sonic U, no to zwłaszcza, z Washing Machine. Tak, tak jest. W drugiej połowie lat 90. na koncertach Sonic U zawsze był wykonywany zresztą późniejszych wersji koncertowych. Takich oficjalnych też jest kilka. I teraz Oswald wziął 32 wersje, zrobił tego Zrobił z tego dwie kompozycje, które trwają dokładnie 20 minut 44 sekundy, zdaje się. I mamy wersję Diamond Seas z roku 1995 i 1996. Czy w każdej z tych kompozycji są 32 wersje, tego nie wiemy. Czy wykorzystał globalnie 32, żeby stworzyć te dwie duże? To tutaj nie rozwiążemy tej zagadki. Na pewno. Firston Moore, Lee Ronaldo, Kim Gordon, Steve Shelley. 32 nagrania z lat 90., dokładnie 95 i 96 roku. I to, co zaś przed momentem, proszę potraktować jako taki wstęp do tego, co. Za chwilę się wydarzy, ponieważ przechodzimy na wyższą półkę wtajemniczenia i sytuacja staje się coraz bardziej radykalna. To już jest półka tylko dla fanów grupy Sonic jeśli chodzi o rozpoznawanie poszczególnych wersji. No, oczywiście, dla jeśli to, Państwo którzy trochę lubią nas, koncerty. trójkę HCH, to proszę pozostać do końca. Diamond Seas wersja 1996. I'm going to dedicate this next song to Yoko Ono. Rock and roll is a beautiful one. Happy Easter to Claire Hines. Grupa Sonic Youth. Tak to jest, jak się słucha 32 koncertów, 32 wersji koncertowych tego samego utworu z grubsza w tym samym czasie. Diamond Seas, wersja 96. Które fragmenty, z którego koncertu pochodziły, nie jesteśmy w stanie Państwu tego powiedzieć. Nie wiem, czy John Oswald, który przygotował ten miks, pamięta dokładnie. W każdym razie tak, ponad 30 wersji zostało uchwyconych w tej i w drugiej wersji z roku 1995, którą zostawiamy sobie na deser. Kiedyś, może się pojawi. Może, kiedyś, może wrócimy do tematu plądrofani. Na dziś w każdym razie to już wszystko. Na Soników kończymy i dziękujemy bardzo za uwagę. Agnieszka Łukasiewicz i my. Bartek Haciński i Jacek Kapryluk. Dobrej nocy.